You are photo space ship wszystko się w koło kręci destroy to objective you are photo space ship you are photo space ship wszystko się w koło kręci destroy to objective what you mean what you mean what you mean what you mean what you mean what you mean what you mean what you mean what you mean what you mean what you mean what you mean czy ty tak fori na saksach na obrota Wysoki jak jej obcas, becer para flota Szybki jak gablota Szybki tak jak ona, podymasz jak zamotasz Bo wyczerpała popa, bo becer para flota Ceny tak jak w rechu, ale kajne orląd bratku Mieli się rozliczyć, ale nie powątkasz, hajcu Nie ma tu przyciągu nie wybaczu bratku Patrz, po hajwa się na nadgarsku Nawet jak są bacz, godzoliczą żydzi, podzielą rabi kręci karuzela Póki ktoś nie włożył Łap, łap, łap, łap, łap y. Paki kabony, kabony paki Muszę to mówić, nie muszę tłumaczyć Paki kabony, kabony paki, kabony paki Niezwykle miastowe, normalne chłopaki znów w pracy Zyski i straty, zysk i straty Umiem się bawić Nie potem mam pijąc, żeby na raty jak dziady sam sobie umiem najlepiej poradzić at, at, at. Sam sobie umiem najlepiej poradzić Ile ship, wszystko Ile się w koło treci Destruj to objektiv Ilem forto space ship IUE photo space Wszystko Ile się w koło treci Destroj to objektiv What you mean what you mean What you mean what, me, what, what you mean What, mean? what, me, what you mean what you mean What you mean me. What, to what, to mean? Me, what, what mean? you mean what you mean what you mean What you mean what you mean What you mean For you you mm -hmm.